Uszmy, proszę Księgę Sędziów, 17 rozdział. 17 rozdział Księgi Sędziów i przeczytajmy pierwszych sześć wierszy z tego 17 rozdziału. pewien mąż z pogórza Efraimskiego imieniem Micheasz rzekł on do swojej matki te 1100 srebrników, które ci ukradziono a ty przeklełaś ten postępek mówiąc to także przede mną otóż srebrniki te są u mnie ja je wziąłem ale ci je zwracam i rzekła jego matka, niech będzie mój syn błogosławiony przez Pana. I zwrócił swojej matce owe tysiąc sto srebrników. Wtedy rzekła jego matka, poświęciłam te srebrniki Panu od siebie na rzecz mojego syna, aby zrobiono z tego posąg ryty i lany. Zwrócił więc owe srebrniki swojej matce. Matka jego wzięła z tego 200 srebrników i dała je odlewaczowi, a ten zrobił z tego posąg ryty i lany, który potem był w domu Michała. Tak więc ten mąż, Michała miał dom Boży. Kazał też sporządzić efot kapłański i bożki domowe, i powołał jednego ze swoich synów, aby był jego kapłanem. W tym czasie nie było króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. Do tej pory w Księdze Sędziów widzieliśmy powtarzające się wydarzenia w pewien sposób widzieliśmy Boży Lud schodzący na drogę odstępstwa znajdujący się w konsekwencji w jakiejś niewoli w jakiejś opresji w jakimś bolesnym doświadczeniu i wołając do Boga w swym cierpieniu w swym doświadczeniu Bóg posyła im sędziów wybawców Zbawicieli, którzy ratują ich z tej ich niedoli. I czasami jest jakaś chwilowa poprawa, czasami jest jakiś, jakaś reforma, ale z czasem sprawy znowu zaczynają się źle dziać, źle toczyć i ten cykl powtarza się. I widzieliśmy wielokrotnie, to, to, ten, ten właśnie obraz takiej chodzenia w kółko tego narodu tego ciągłego grzeszenia wołania do Boga ratowania i potem z powrotem to samo te ostatnie rozdziały tej księgi mają nieco inny charakter tutaj już nie oglądamy żadnego sędziego który powstaje, aby ich ratować. Ale raczej te ostatnie rozdziały są jakby ilustracją duchowego stanu narodu. Trudno jest tutaj chronologicznie umieścić te wydarzenia. Żydowscy pisarze, historycy umieszczają je w okresie po śmierci starszych, którzy żyli za czasów Jozłego. A więc wielu z tych żydowskich historyków, m.in. jeden najsłynniejszy z nich, Józef Flawiusz, umieszcza je właściwie w początkowym okresie opisanym w tej księdze. Na samym początku. Jakkolwiek trudno jest tutaj dowieść takiej czy innej chronologii tych wydarzeń, tutaj czytałem różne argumenty za i przeciw, i szczerze mówiąc widzę, że są to tylko domniemania i próby gdzieś umiejscowienia ich w czasie ale nie jest to oczywiste i nie jest to pewne to co jest pewne to to o czym czytaliśmy w wierszu szóstym że było to w czasie kiedy nie było króla w Izraelu a więc z pewnością są to wydarzenia poprzedzające jeszcze powołanie Saula na króla To, co możemy zobaczyć w tych następujących rozdziałach, to po pierwsze zamieszanie w takiej religijnej kondycji narodu. I o tym mówi 17 i 18 rozdział. Tutaj widać te różne dziwne jakieś religijne pomysły i wydarzenia, które mają miejsce. Po drugie widać zamieszanie w moralności narodu. Brak takiej zdrowego fundamentu wiary prowadzi ludzi do niemoralności. Po trzecie w ostatniej części widzimy zamieszanie w, politycznej, w politycznym życiu narodu. Ich posunięcia, dotyczące osądzania tych, którzy dopuszczają się nieprawości i różnych tutaj znowu jakichś ludzkich pomysłów, rozwiązania narodowych problemów też nie są stabilnie zasadzone na jakichś zdrowych zasadach tak jak wiersz szósty mówi każdy robił co mu się Podobało. I dosłownie w języku hebrajskim to jest powiedziane każdy czynił to, co było dobre w jego oczach. Nasze oczy są takim jednym z podstawowych elementów, czy narządów raczej, badania otaczającego nas świata. I na podstawie tego, co widzimy wiele rzeczy osądzamy i wiele rzeczy postrzegamy jako prawdziwe ludzie mówią jak zobaczę to na własne oczy to uwierzę a jak nie zobaczę na własne oczy to nie uwierzę czyli jakoby chcą tego świadectwa własnych oczu żeby czemuś uwierzyć i pod wieloma względami nasze oczy rzeczywiście pozwalają nam dostrzec rzeczywistość taką jaką ona jest ale wiemy, że nasze oczy są zawodne. Nawet jak tutaj jesteśmy, patrząc na tę samą rzecz, mogłoby się okazać, że nasze postrzeganie jest nieco inne. Że nie tak samo widzimy pewne rzeczy. Niektórzy mają jakieś wady wzroku i to powoduje, że patrzą na jakąś rzecz i inaczej to widzą niż ci, którzy tych wad nie mają. Mam takiego jednego znajomego, który jest daltonistą i jak ostatnio mówię, tam rozmawialiśmy o jakiejś książce ja mówię to ta pomarańczowa on mówi, ja tam nie wiem jaki kolor, bo dla mnie to bez różnicy I, i jak gdyby jest zupełnie inne postrzeganie ja patrzę na tą samą książkę ja widzę te kolory i tak dalej a on zupełnie inaczej to widzi i wiecie, że nawet jeśli mamy zdrowe oczy to i tak nie zawsze postrzegamy rzeczy tak jak one się mają jeśli postawimy tutaj szklankę z wodą i włożymy do niej łyżeczkę to naszym oczom będzie się wydawało, że pod powierzchnią tej, tej, tej wody ta łóżeczka jakoś tam jest wykrzywiona, jakoś zmienia się jej kształt. I oczywiście jest to złudzenie optyczne. Ale nasze oczy wydają nam się mówić coś, co wiemy, że nie jest prawdą. A więc i nasze oczy, nawet zdrowe, nawet te najbardziej ostre, wyostrzony wzrok, może nas mylić. I Biblia jasno nam mówi, że niejedna droga wydaje nam się dobra, ale w końcu prowadzi do śmierci. Jeśli my samych siebie czynimy miarą tego, co jest dobre i tego, co jest słuszne, jeśli to my opieramy się na naszym postrzeganiu rzeczywistości, na naszym rozumieniu rzeczywistości, to będziemy doświadczać takiego chaosu, o jakim mówią ostatnie rozdziały tej księgi. Każdy człowiek, i każda rodzina, i każde społeczeństwo, i każdy naród, jeśli Próbuje kierować się własnym postrzeganiem tego, co jest słuszne, tego, co jest właściwe. Brnie w chaosie i w zamęcie. Oto ci, o których tutaj czytamy, należeli do wybranego narodu. Oto Bóg powiedział im, jaka jest droga, którą mają iść. I powiedział im, co jest prawe i co jest słuszne. I oni mieli się tego trzymać. Z wiarą mieli ufać temu, co Bóg do nich powiedział bardziej niż temu, co ich własne serca im mówiły. Co ich własne uczucia im dyktowały. Co własne oczy wydawało się pociągać. Ale tak jak oni, tak i my dzisiaj mamy z tym problem. Żeby bardziej ufać Bogu, którego nie widzimy, niż naszym własnym zmysłom, temu, co mówi ten świat, który wokół nas oglądamy. I tym, ty, tym różnym rzeczom, które pociągają nasze naturalne zmysły. Jedną z przyczyn na których te historie mogą być zgromadzone właśnie w ostatniej części tej księgi jest fakt, że one pokazują właśnie konsekwencje tych okresów nieprawości tego chodzenia własnymi drogami które niejako przygotowują tło tych wydarzeń, które później będziemy czytali o których będziemy czytali w księgach Samuela. A więc jest tutaj pokazana ta konsekwencja braku danego przez Boga króla, władcy, który by pilnował tego, żeby ludzie żyli według Bożego prawa żeby żyli według tego Bożego objawienia i jak gdyby te wydarzenia tutaj są, są pokazują do czego prowadzi właśnie taka sytuacja, kiedy nie ma w narodzie króla, kiedy nie ma władzy kiedy nie ma absolutu, kiedy nie ma jakiegoś jednego wyznacznika dla wszystkich, ale każdy postępuje tak jak jemu się podoba dzisiaj dla wielu ludzi jest to mottem ich życia i ludziom wydaje się, że wolność Człowieka leży w czynieniu tego, co, na co się ma ochotę, czego się pragnie. I wielu ludzi postrzega takie właśnie życie jako wolność. Kiedy nikt im niczego nie dyktuje, kiedy nikt im niczego nie zakazuje, kiedy mogą robić to, na co mają tylko żywnie ochotę. Ale wyobraźmy sobie, jakby to faktycznie tak w stu procentach przełożyć na... na Gdyby, taki, gdyby tak można było żyć Gdyby udało nam się stworzyć taką utopię I mieć taki kraj W którym każdy robi to co chce Zapraszacie sobie Jaki byłby rezultat Ja chcę iść spać A ktoś chce się bawić Ja chcę pracować A ktoś chce niszczyć moją pracę I każdy niechaj robi to co ma ochotę jeśli stworzylibyśmy taki, tak, taki kraj w którym każdy robi co chce to bardzo szybko byśmy się sami zniszczyli prawdziwa wolność człowieka nie polega na robieniu tego na co ma ochotę i co mu się wydaje słuszne ale Biblia pokazuje nam że prawdziwa wolność jest w poddaniu się Mądrości tego Który wie co jest słuszne I to jest prawdziwa wolność Kiedy Biblia mówi o naszej wolności Chrześcijańskiej Kiedy mówi, że nie jesteśmy pod zakonem Kiedy mówi, że Wszystko nam wolno To nie myśli o takiej wolności O jakiej mówi ta księga I te rozdziały Nie mówi o takiej wolności, że każdy z nas może robić To na co ma ochotę i co jest dobre W jego oczach ale kiedy Biblia mówi, że do wolności zostaliśmy powołani, kiedy mówi o naszej chwalebnej wolności dzieci bożych, to mówi o wolności spod jarzma grzechu, mówi o wolności spod jarzma właśnie tych naszych ludzkich, ziemskich pasji, mówi o wolności, w której my możemy służyć Bogu, w której my możemy czynić z serca to, co Bogu się podoba, to, co Bogu jest miłe. I to jest wolność do której zostaliśmy powołani. To jest wolność dzieci Bożych. Nie wolność, aby postępować tak, jak nam się podoba, ale wolność, żeby czynić z serca wolę Bożą. Nie związani jarzmem grzechu, nieprawości, nie pomiatani przez szatana, wroga naszych dusz, ale prowadzeni przez dobrego pasterza. Do takiej wolności jesteśmy powołani. Natomiast jeśli sądzimy, że nasza wolność jest w czynieniu tego, co nam się podoba, to uważnie posłuchajmy, co mówią te ostatnie rozdziały tej księgi. I zobaczmy, czy taki nie będzie nasz kres, jeśli za taką wolnością sobie pójdziemy. Oto w tych pierwszych rozdziałach, 17 rozdziału, mamy taką rodzinną historię. Oto jest tutaj matka która zgromadziła jak na ówczesne czasy ogromną sumę pieniędzy 1100 srebrników to widzieliśmy, to była suma którą ci naczelnicy filistyńscy zaoferowali, dalili za wydanie Samsona, to była taka sama kwota to była fortuna na ówczesne czasy. Jak później zobaczymy kiedy Mihasz sobie zatrudnia lewitę, aby sprawował służbę kapłańską w jego świątyni to, to obiecuje mu 10 srebrników na rok plus wyżywienie i jakieś zmian, ubranie na zmianę ta kobieta miała może miała więcej ale przynajmniej Miała 1100 srebrników. Być może przez całe lata gromadziła te pieniądze i odkładała dla swojego synka na jakiegoś zbożnego celu. Być może odziedziczyła te pieniądze, być może w jakiś inny sposób weszła w ich posiadanie. I ten jej syn. Tutaj z kontekstu tego, tego rozdziału Widzimy, że już jest dorosłym człowiekiem Ma swoją własną rodzinę Ma swoich własnych synów I uznaje, że starej matce Nie potrzeba takiej kasy I kradnie jej te pieniądze I to nie jest odosobniony przypadek I dzisiaj słyszy się o takich synach I o takich wyrodnych córkach Którzy okradają swoich własnych rodziców i dzisiaj nie brakuje takich smutnych przykładów, że rodzice muszą chować w domu pieniądze przed własnymi dziećmi, żeby ich nie okradły. I ten synek kradnie te pieniądze, a ta matka jak się zorientowała, to zaczęła klątwy rzucać na tego złodzieja. Nie wiedziała, kto ją okradł, ale w, w swej. Poczuciu, w tym poczuciu straty zaczęła przeklinać tego złodzieja. A podajby go i tam chłop, nie wiem, co tam mówiła. A niech by mu te pieniądze i, tam, i ten syn to słyszał. I ten syn to słyszał. I to, że przyszedł do niej i, i powiedział, że to on ukradł nie było wynikiem tego, że on się bał Boga i że bał się y, i uznał, że, że tutaj coś źle zrobił, że, że nie powinien był okradać swojej matki ale najwyraźniej wystraszył się tych jej klątw i w takim y, zabobonnym strachu że faktycznie na niego przyjdzie to, co ta matka go przekleła Przychodzi i mówi: To ja ci ukradłem te pieniądze, ale teraz zwracam ci je. Słyszałem, jak przekwinałaś tego złodzieja, i to ja ukradłem. Wydajecie sobie, co za rodzinna sielanka. I ta mama o, błogosławiony mój synku zobaczcie, od razu zmieniła nutę już nie przeklina, ale błogosławi swojego synka. Zobaczyła z powrotem te pieniądze i już przestała przeklinać, a na nowo błogosławi swojego syna. O i tutaj błogosławi go tak pobożnie, bo jak tutaj czytamy, mówi: niech będzie mój syn błogosławiony przez Jahwe. A więc widać, że to taka religijna rodzina że to nie jakaś taka co tam na Baala przeklinają czy tam nie wiem na jakie inne jeszcze świętości ale to taka prawowita rodzina taka co tam wierzą w prawdziwego Boga, Jahwe, i w Jego imieniu tutaj kiedy ten synek przynosi te pieniądze to zaraz na niego to błogosławieństwo spływa zobaczcie jakie, jak te pieniądze potrafią zmienić nastrój ludzi jak ich zabrakło jak one zginęły to w domu przekleństwa leciały ale jak synek z pieniążkami do mamy przyszedł to zaraz błogosławieństwo się pojawiło jak Przecież te pieniądze potrafią odmianę w sercu człowieka dokonać i w relacjach między ludźmi. Ciekawe, jakby by zareagowała, gdyby przyszedł z przeprosinami, że to on ukradł te pieniądze, ale niestety już by ich nie przyniósł, bo by je na przykład przetrwonił sobie. Ciekawe, czy wtedy też takie błogosławieństwo by usłyszał. Gdyby tylko ze skruchą przyszedł, ale bez pieniędzy. Ha. Niektórzy komentatorzy tutaj na to pozwala, rzeczywiście język hebrajski dopatrują się w tych przekleństwach raczej za przysiężenia tego syna. I tak jak mówię w języku hebrajskim jest to to samo słowo i możliwe jest też takie rozumienie tych wierszy, że ta matka różne osoby stawiała i przysięgnij mi, że to ty nie wziąłeś tych pieniędzy. Prawo Mojżeszowe do czegoś takiego wzywało w takich sytuacjach. że Człowiek, który coś ukradł musiał przysiąc, że tego nie uczynił. Musiał zakląć się, że tego nie wziął. I być może coś takiego też tutaj miało miejsce. Że ona wzięła między innymi też tego swojego syna. I on wtedy, pod, kiedy przyszło mu przysięgać, że nie wziął to się wystraszył i wtedy się przyznał możliwe jest też, też takie rozumienie tych słów, chociaż tamta pierwsza interpretacja wydaje się tutaj bardziej pasować do całego kontekstu sprawy i kiedy on zwraca matce te pieniądze wtedy matka mówi poświęciłam te srebrniki panu od siebie na rzecz mojego syna i tutaj to wyrażenie też nie jest jasne, czy ona mówi o czymś, co już wcześniej zrobiła, zanim jej zostały ukradzione te pieniądze. Możliwe jest takie rozumienie tych wierszy, że ona już wcześniej była, je poświęciła, ale nic o tym nie mówiła. Dopiero teraz, jak już ich nie miała, to zaczęła mówić, no tak mi szkoda, bo Panu one były poświęcone te pieniądze albo można to rozumieć, że teraz w związku z tym, że otrzymała je od Niego, to postanawia je poświęcić dla Jahwe. co za wspaniały zbożny cel że ona wcale nie była jakaś chytra i to nie była taka kobieta która tam dla siebie te pieniądze miała tylko ona była takie miała serce że chciała jej jachwę poświęcić Bogu który teraz tak wspaniale sprawił że syn zwraca jej te pieniądze jakżeż ona chciała poświęcić te srebrniki Panu aby zrobiono z tego posąg ryty i lany. A to dopiero pomysł miała. Skąd jej taki pomysł do głowy przyszedł, żeby poświęcić coś Bogu, robiąc dla Niego posąg ryty i lany? Ano, żyli w czasach, gdzie wszyscy wokół tak czcili swoich bogów. Żyli w czasach, gdzie nie, nie można było po prostu zawołać serca do Boga i się z Nim spotkać i, i, i się Go dotknąć, doświadczyć. Ale trzeba było jakiegoś Symbolu. Trzeba było jakiegoś obrazu tego Boga. Trzeba było czegoś, co mogłoby pomóc. Niekoniecznie było tym Bogiem, ale coś, co by tylko reprezentowało chociażby tego Boga. Oczywiście, gdyby dobrze znała objawienie prawdziwego Boga, Jachwe, dla którego teraz deklaruje te pieniądze, to wiedziałaby... Że Bóg powiedział, nie będziesz sobie czynił żadnej podobizny, ani rytej, ani lanej, niczego, co jest w górze, ani niczego, co jest w dole na ziemi. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz ich czcił. I kiedy Bóg mówi, to, mówi te słowa, to mówi w kontekście czczenia Jego samego przez jakieś obrazy i przez jakieś podobizny. I to słowo, które tutaj jest użyte, jest dokładnie tym samym wyrażeniem, które opisuje to, co stało się, kiedy Mojżesz poszedł na górę. I Aaron zgromadził te klejnoty od Izraelitów, którzy byli na pustyni i sporządził im cielca rytego i lanego, który powiedział, oto jest wasz Jahwe, który was wyprowadził z Egiptu a więc tutaj niekoniecznie jest sytuacja, w której ta matka i ten syn chcą zwrócić się do jakiegoś nowego Boga czy sporządzić sobie jakiegoś Bożka czy coś w tym stylu, ale raczej jak tu widzimy w kontekście powoływania się na Jachwę, oni chcą temu prawdziwemu Bogu służyć i Jego świątynię mieć i w Jego świątyni Jemu służyć tyle, że robiąc coś, co im się wydawało słuszne w ich oczach, że tak będzie dobrze, żeby Boga chcić. To nie to, że oni mieli jakieś złe intencje. Tutaj nic nie, nie wygląda na to, żeby oni chcieli odrzucić Boga i zaprzeć się prawdziwego Boga. Nie, oni tutaj raczej z dobrą intencją chcą służyć prawdziwemu Bogu, robiąc ten Posąg, czy tutaj też właściwie y, można to jako, jako dwa elementy tłumaczyć: posągi, ryty, i lany. Dobre chęci, religijne chęci, pragnienie uczynienia czegoś, co byłoby na chwałę Boga ale nie tak jak ten Bóg przykazał oto Słowo Boże mówi nam że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara a nieposłuszeństwo jest jak czary, jest jak bałwuchwarstwo. Nieposłuszeństwo. Nawet jeśli jest to nieposłuszeństwo z dobrymi intencjami. Nawet jeśli jest to nieposłuszeństwo, które ma prowadzić nas do dobrego celu. Wielu ludziom dzisiaj wydaje się, że jeśli mają dobre intencje, jeśli mają dobre chęci i nie chcą nic złego uczynić, to Bogu to na pewno jest miłe i Bogu to na pewno się podoba. Nawet jeśli jest to w bezpośrednim konflikcie z tym, co Bóg powiedział. Ale Słowo Boże jasno nas naucza, że Bogu jest miłe posłuszeństwo czynienie tego co On nakazał i jak On to nakazał robienie, słuchanie pilnie Jego głosu i podążanie za tym co On powiedział, a nie postępowanie według naszego się, według tego co wydaje nam się słuszne i co w naszych oczach jest prawe Tak więc mąż ten Michał Miał dom Boży Zobaczcie I tutaj jest, jest użyte słowo Elohim Które można tłumaczyć jako Bóg Gdyż nasz Bóg siebie takim tytułem określa Ale to słowo dosłownie znaczy Bogowie Jest to liczba mnoga Od Eloh, Bóg A więc niektórzy tutaj tłumaczą Miał dom Bożków Miał dom Bogów Kazał, kazał też sporządzić efod kapłański i bożki domowe i powołał jednego ze swoich synów, aby był jego kapłanem. Tu pominałem pominąłem jeszcze jeden mały szczegół. Czytamy w wierszu czwartym, że matka wzięła z tego, czyli z tych tysiąca stu, które jej oddał, ile wzięła? 200 srebrników i dała je odlewaczowi. Wcześniej w wierszu trzecim mówi poświęciłam te srebrniki Panu na siebie, od siebie na rzecz mojego syna. jest dosłownie powiedziane poświęciłam te wszystkie srebrniki. A dała 200 tylko dla odlewacza. Czyli jakaś tutaj, jakiś tutaj brak spójności w tym wszystkim jest. I oczywiście można to tłumaczyć w ten sposób, że no dała 200 na te posążki, ale wcale nie znaczy, że reszty też nie dała, żeby później tą, tą, tą służbę świątynną tam utrzymywać i żeby tam te, trzeba było różne rzeczy kupować, przecież tak dalej. A jest taka oczywiście możliwość, ale też to wszystko może sprawiać wrażenie, że tak jak nie miała, czy tam jak, jak tutaj tak się uniosła, to to wszystko dla Pana, a potem tak jak przyszło co do czego to już tak trochę było szkoda takiej wielkiej sumy od razu może na razie tak zacznijmy tak po troszeczku, najpierw 200 tylko, a jeszcze 900 sobie zostawimy, może na coś innego będzie bardziej jakaś pilniejsza sprawa cała ta sytuacja Pokazuje nam taką normalną rodzinę, która, mówiąc normalną, mówię w cudzysłowie, w której po prostu jedną rzecz się mówi, jedną rzecz, inną rzecz się robi, w jednym momencie jakieś przekleństwa i groźby, za chwilę błogosławieństwa i imię Jahwe, i tak wszystko pomieszane z poplątaniem, brak jakiegoś jednego kierunku, jednego jakiegoś y, takiego solidnego, y, systematycznego dążenia w jednym kierunku, ale tak jak sytuacja się zmienia, jak wiatr zawieje, tak i w tym domu wszystko się przewraca. I jeszcze wiele przewrotów czeka ten dom. Michasz sporządził efot kapłański, bożki domowe i powołał jednego ze swoich synów, aby był jego kapłanem. Czyli wymyślił sobie całkowicie swój jakiś porządek tutaj stworzył sobie jakąś swoją religię najwyraźniej utrzymując, że jest to nadal religia jachwe, bo jak później zobaczymy w dalszej części tego rozdziału to kiedy tam do niego przychodzą jacyś ludzie, to on się Jachwę niby radzi przez te bożki i przez te swoje tutaj przez tą całą swoją świątynię teraz nie mamy wglądu w serce tego człowieka nie wiemy tak naprawdę do końca jakie tutaj towarzyszyły motywacje ale to co możemy tutaj zobaczyć to to, że tak jak szósty wiersz komentuje, każdy robił to co mu się podobało, każdy robił to co było dobre w jego oczach taki Micheasz tutaj po prostu robi coś co wydaje mu się być Czymś, co zbliży go do Boga. Czymś, co sprawi, że jego dom będzie szczególnym miejscem. Że jego życie nie będzie tylko tak jakie życie może jego matki, gromadzeniem więcej i więcej pieniędzy, ale szukał czegoś bardziej prawdziwego, czegoś bardziej realnego. Tyle, że według własnego mniemania. Tyle, że opierając się na swoich pobożnych intencjach, na religijności, która nie była odzwierciedleniem tego, czego Bóg odczekiwał od swojego ludu, ale czymś, co po prostu miało pomóc Jemu zbliżyć się do Boga i być może miało stać się miejscem, przez które inni też mogliby dotrzeć do Boga i, i poradzić się i korzystać z Bożego błogosławieństwa. Dwie lekcje wyciągam na siebie z tego, co tutaj czytam i którymi też z Wami chcę się podzielić. Po pierwsze, Jakkolwiek ta sytuacja jest taka dla nas dzisiaj, czytających ją dziwaczna i pełna jakichś takich, i właśnie całej niestabilności, jakiegoś takiego chwiania się raz w jedną, raz w drugą stronę, to tutaj możemy dostrzec po pierwsze właśnie to szukanie przez Michała Bożego, błogosławieństwa Bożej obecności i zanim czy może już to zrobiłem po tym jak już tutaj krytycznie odniosłem się do jego sposobu szukania Boga tak teraz chciałbym postawić sobie i nam pytanie czy w naszych sercach jest to pragnienie żeby nasz dom był domem Boga czy w naszych sercach i w naszym życiu jest to jest ta świadomość że pieniądze i jakieś dorobek, jaki możemy mieć na tym świecie i rzeczy, które możemy tutaj pozyskać nie są czymś, co są w stanie zaspokoić nasze życie i nasze serca i czy jest w nas to pragnienie aby mieć w życiu coś więcej niż tylko to, co możemy wypracować sobie naszymi rękami niż więcej niż to, co ten świat jest nam w stanie zaoferować czy, czy w naszych sercach jest to pragnienie, aby nasz dom był domem Boga? I aby Jego błogosławieństwo spoczywało na nas. I aby Jego głos był głosem, który słyszymy w naszym życiu. Ja wiem, że Michał tutaj nie w tym kierunku, co trzeba poszedł. I nie, nie tak, jak trzeba było, urządził sobie dom Boży w swoim domu. To, co zrobił, jak widać jest tutaj, i tak dalej zobaczymy, prowadzi do odstępstwa i do bałuchwalstwa i do wielu nieszczęść. Ale to pragnienie, które miał, jest czymś, co zastanawia mnie. Że Michasz, nie wiem dlaczego, nie szedł do niedaleko, oddalonego miejsca, gdzie była Arka. Gdzie, gdzie, gdzie, gdzie byli prawdziwi lewici. Gdzie odbywała się służba Boża. Być może było to w takim stanie i było to w, taki, w taki, było, to, było tam tak, że nie było do czego iść. Że Michasz że, yy, yy, nie widział tam, tam jakiegoś dobrego przykładu, czy nie było tam coś, do czego chętnie by szedł i dlatego myślał sobie ja chcę być bliżej Boga ja chcę się Bogu budować ja chcę czegoś więcej i stworzył właśnie coś takiego czy moje i twoje serce szuka bliższej relacji z Bogiem czy też jest zimne i zadowolone z tej religijności, którą mamy czy szukamy czegoś więcej a nie mówię, że mamy iść za przykładem Michasza i szukać nie tam gdzie trzeba ale w ogóle jeśli nie chcesz niczego szukać, to nie ma co ci nawet wskazywać drogi, gdzie masz szukać jeśli jesteś zadowolony z tego, jak, jakie Twoje życie wygląda, jeśli Twoja religijność Ci wystarcza i nie szukasz niczego więcej, albo po prostu chcesz jakoś przetrwać, to nie ma sensu pokazywać Ci drogi do doskonałości i do, do większej pełni i większego doświadczenia Boga. Jeśli nie masz w sercu pragnienia w ogóle, myślę, że od tego trzeba zacząć. Czy w moim i Twoim sercu jest to pragnienie aby być blisko Boga i aby Bóg błogosławił nasze życie I aby, i aby nasze życie było życiem chwały dla Niego życiem, które będzie Jego wywyższało, Jego czciło Jemu się podobało czy takie pragnienie w ogóle mamy żeby zaczynać cokolwiek budować Michał najwyraźniej jak wielu ludzi zresztą dzisiaj postrzegał ten, ten, to, to, to zbliżenie się do Boga to, to, to doświadczanie Boga w religijnym obrządku w religijnym jakimś działaniu i to nie jest coś co przeminęło z wiekami wielu ludzi dzisiaj i wielu ludzi myślę i w naszych sporach w naszych kościołach ewangelicznych ma dokładnie to samo myślenie że jeśli, jeśli mamy odpowiednie elementy religijne w trakcie nabożeństwa, jeśli jest to, jest to, jest to, jest to, jeśli nabożeństwo jest wypełnione jakimiś rytuałami, których nie nazywamy się oczywiście rytuałami, nazywamy je jakoś tak bardziej duchowo, ale dla wielu ludzi, jeśli, jeśli pojawią się jakieś elementy, to to gwarantuje, obecność Bożą i działanie Boga i spotkanie z Bogiem. A więc... Ta Ufność ludzkiego serca Często jest położona W tych zewnętrznych jakichś Religijnych działaniach i religijnych obrzędach Jeśli będziemy Stali, czy będziemy klęczeli Czy zaśpiewamy właściwe pieśni Czy dla, nie, dla, dla niektórych Może musi być jeszcze, nie wiem, jakieś flagi Muszą być, czy jeszcze musi być tańczenie Albo wszyscy muszą Klaskać bardzo mocno Albo jeszcze będziemy skakać Albo jeszcze coś tam, jeśli to zrobimy To na pewno się zbliżymy do i dla jednych to jest bardziej rozbudowane, dla innych to jest skromniejsze. Dla niektórych wystarczy tylko, że się tylko będziemy stać i powtarzać jakieś słowa, jakiejś modlitwy, takiej ładnie ułożonej dla nas. Albo to, to, to formy są różne. Jest cała mnogość różnych form. Ale czy to rzeczywiście w tych formach? Czy rzeczywiście Michał potrzebował sporządzać i bożki domowe i powołać Syna i ustanowić całą tą ceremonię, którą ustanowił i, i, i to wszystko tak i, przygotować i, i zaaranżować, czy bez tego nie dałoby się dotknąć Boga? Albo czy gdyby te wszystkie rzeczy były tak jak trzeba poukładane, czy one same w sobie gwarantowałyby dostęp do Boga? Pan Jezus kiedyś spotkał pobożną kobietę, która prowadziła grzeszne życie, ale była religijna, ale była pobożna i Pan Jezus rozmawia z tą kobietą i kiedy zaczyna tak dotykać troszeczkę personalnie jej życia zaczyna ją pytać o męża i tak dalej ona y, y, zmienia jakby, próbuje wyrwać się z tego osobistego tematu i, i wskazuje na religijne kwestie i mówi, o wy Żydzi to mówi tam mówicie, że tam trzeba się wielbić, a my na tej górze i takie tam rozmowy i Pan Jezus patrzy na nią i mówi ani na tej górze, ani na tamtej górze to nie jest kwestia tych zewnętrznych rzeczy ale mówi ojciec ojciec mówi szuka takich czcicieli którzy go będą czcili w duchu i w prawdzie takich czcicieli szuka Bóg dlaczego więc w takim razie Bóg tyle miejsca poświęca w starym testamencie na szczegółowe przedstawienie tych wszystkich elementów służby Dlaczego tak szczegółowo mówi o budowie przybytku, o tych wszystkich święceniach kapłańskich, o tych wszystkich obrzędach, które miały się odbywać w świątyni? Myślę, że to wszystko sprowadza się do tego, od czego zaczęliśmy. Do tego, że Bóg chce posłuszeństwa. I gdyby Bóg ustanowił je troszkę inaczej, w inny sposób, to niewiele by to zmieniło w istocie, ale zmieniłoby wtedy, kiedy ludzie byliby temu posłuszni, albo by temu nie byli posłuszni. Jeśli by robili tak, jak Pan Bóg przykazał, albo by nie robili, jak Pan Bóg przykazał. I myślę, że tu jest błąd, który w naszej ludzkiej upadłości niestety często popełniamy. Że zamiast patrzeć w głąb naszych serc i po pierwsze Upewnić się, że pragniemy Boga. Upewnić się, że nasze serca są odrodzone. I są zainteresowane czymś więcej, niż ten świat ma do zaoferowania. I są sercami, które szukają Boga. To my zastanawiamy się, czy my dobrze to robimy, czy my dobrze to robimy. Czy we właściwy sposób się modlimy, czy we właściwej pozycji się modlimy, czy I jak gdyby jest wiele takich różnych rzeczy, które tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. Jeśli nie ma, to pierwsze serca przemienionego i pragnącego Boga. I dalej idąc, kiedy już to pragnienie jest i kiedy to pragnienie faktycznie jest zbudzone w naszych sercach, to jakże często może stać się tak, że właśnie te zewnętrzne elementy zaczynają stawać w miejscu, w którym nie powinny stać. Zaczynają dominować nasze uwielbienie. Zaczynają dominować naszą relację z Bogiem. I jak gdyby czujemy się w obowiązku spełnienia jakichś zewnętrznych rzeczy, takich czy innych, żeby w ogóle Bóg zechciał na nas łaskawie wejrzeć. I jak gdyby w wypełnieniu takich czy innych rzeczy religijnych, pobożnych, Czekujemy błogosławieństwa zamiast cały czas trzymać się tej prostoty wiary która może się wyrażać w przeróżnych formach, prostych i bardziej rozbudowanych ale jeśli zagubiliśmy gdzieś już tą tą istotę to serce to tamte wszystkie inne rzeczy nie mają żadnego znaczenia więcej z czasem to właśnie te rzeczy zewnętrzne zaczynają coraz bardziej i bardziej się rozwijać. Jest ich coraz więcej i coraz więcej i jak jest jakaś nowa rzecz, to na jakiś czas nas to rozbudza. Kiedy coś nowego się pojawia, jakaś nowa forma, jakieś nowe, to, to ludzi na jakiś czas to nakręca. Ale z czasem to też się zaczyna nudzić. I jest poszukiwanie kolejnych i kolejnych, kolejnych. I wtedy najczęściej zaczyna się droga coraz większego odstępstwa od prawdy. Coraz większego odstępstwa od tego, czego Bóg oczekuje i czego Bóg pragnie. A zaczyna się rozbudowywanie formy liturgii, obrzędowości, całej tej rzeczy. I mamy wokół siebie przykłady takich kościołów, które poszły w tym kierunku. I historia pełna jest takiego chrześcijaństwa. Ludzi, którzy przychodzili mafiozów, morderców którzy przychodzili do kościoła prosząc o błogosławieństwo żeby iść i potem za chwilę zabijać ludzi i okradać ludzi ale, ale oni wierzący oni sobie nie wyobrażają, żeby się położyć, spać i paciorka nie odmówić. Czy nie krzyża na sobie nie zrobić, czy jakiegoś religijnego gestu nie wyobrażają. Nie wyobrażają sobie, że kiedy jest czas świąt, żeby nie uczestniczyć w jakichś tam świętach i, i brać udział w tym. Ale to, że następnego dnia się zapiją, to, że przeklinają na swoją żonę i biją swoje dzieci i, nie, i kradną, i oszukują wszystkich wokół, to... To, to nie przeszkadza bo ten religijny duch jest w ich sercach jest to pragnienie i to poczucie spełnienia swojego religijnego obowiązku jak to się zrobi to to wszystko inne dęże jakoś tam się poukłada najważniejsze, że jestem najważniejsze, że zrobiłem to co do mi należało bracia, siostry, pomyślmy sobie jaką obrzydliwością jest coś takiego w domu Bożym Jakąś obrzydliwością jest robienie takich rzeczy. Zauważcie, że w całej tej historii, w całej tej y, y, budowie tego y, religijnego miejsca, kultu Jahwe, nie ma nic mowy o jakiejś realnej przemianie Michasza o jakimś o jakiejś pokucie Michałasza, o jakimś faktycznym wyznaniu tej, tej jego postawy złodziejstwa, grzeszności wobec własnej matki. Tutaj po prostu jest strach przed jej klątwami, czy za zaprzysiężeniem, cokolwiek to nie było. I teraz to wszystko nagle, wiecie, się obraca w taki religijny dom. I nagle Michałasz tutaj ma świątynię w swoim domu. Ale nic, tutaj nie ma mowy o zmianie jego serca, o zmianie jego charakteru, czymkolwiek wewnętrznym, czymkolwiek prawdziwym, czymkolwiek rad. Jak zobaczymy w dalszej części tego rozdziału, kiedy potem zostanie mu to wszystko zabrane, to ten człowiek po prostu jak gdyby nie wie teraz co on ma robić on, on, on wszystko traci kiedy tam jego świątynię mu zabiorą i tego kapłana, którego sobie później najmie i te bożki mu zabiorą to on już wtedy nie ma nic nie ma nic wewnętrznie jest pusty wewnętrznie nie ma żadnej tutaj prawdziwej społeczności z Bogiem są tylko te zewnętrzne rzeczy które stanowią całą jego religijność całą jego, to wszystko co ma i wielu ludzi kiedy im się zabierze te zewnętrzne rzeczy, kiedy nie mogą przyjść na nabożeństwo, kiedy nie mogą wziąć do ręki swojej Biblii, kiedy nie mogą spotkać się z innymi, to nie mają nic. Okazuje się, że sami w sobie nie mają nic. Wszystko, co mają, to jest tylko te, to, to, co, to, co na zewnątrz. I tutaj dotknąłem takich, wiecie, bardzo potrzebnych nam elementów, bardzo ważnych elementów, które są dobrymi elementami, bożymi elementami. Ale czy moje i Twoje życie jest czymś więcej? Czy moja i Twoja więź z Bogiem jest głębsza i prawdziwsza? I jeśli, tak jak wielu naszych braci i zostaniemy kiedyś wtrąceni do więzienia zamknięci bez, bez chrześcijan, bez nabożeństwa, bez Biblii, czy wtedy jesteśmy w stanie przetrwać? Czy wtedy się ostaniemy? Czy wtedy tam będziemy faktycznie żyli tą wiarą? którą dzisiaj mamy w sercach czy, czy się okaże, że nie mamy nic nie jesteśmy w stanie się utrzymać i załamiemy się jak wygląda tamta świątynia wewnętrzna głęboko w naszych sercach czy tam coś jest czy tam jest coś prawdziwego to jest bardzo ważne bracia i siostry aby nasza religijność nie była czymś zewnętrznym aby nie było to tylko niedzielne przychodzenie do zboru słuchanie, czytanie Biblii i robienie takich rzeczy zewnętrznych które jak mówię, są dobre są zgodne z Bożym objawieniem ale nie są sedem naszej relacji z Bogiem Pan Jezus powiedział, to jest życie abyście poznali prawdziwego Boga, jedynego Boga Jezusa Chrystusa, którego On poznał, to jest życie i to jest sens, jeśli mamy czytamy w sobie Bożym jeśli mamy Syna mamy życie, tak? czyli nie to, że jesteśmy zapisani do właściwego zboru nie to, że mamy trzy przekłady Biblii nie to, że jakiekolwiek inne rzeczy Więc mieć, jeśli nie mamy syna to co? nie mamy życia, nie mamy, nie mamy nic jesteśmy puści o, możemy mieć imię, że żyjemy wiecie, Michasz miał piękne imię jego imię znaczy Któż jest jak Bóg Któż jest jak Jachwa ale co z tego? Że miał takie wspaniałe imię, kiedy wydaje się Jego życie było puste. I to nie chodzi o to, jakie mamy imię. To nie chodzi o to, gdzie jesteśmy zapisani, jakie mamy stanowisko. To wszystko nic nie znaczy, jeśli nie mamy w sobie Jezusa Chrystusa. Jego miłość nie przepełnia nasze serca. Jesteśmy puści. Apostoł Paweł mówi o tych różnych zewnętrznych rzeczach, do których ludzie przykładają tak wielką wartość. Mówi o rozdaniu pieniędzy, o poświęceniu się, o oddaniu nawet swojego ciała. Ale mówi, jeśli nie ma małbym miłości, to to wszystko nic nie znaczy. Nic nie znaczy. Te wszystkie zewnętrzne rzeczy, te największe poświęcenia, te największe dobre uczynki, cokolwiek byśmy nie zarobili z zewnętrznego, jeśli wewnątrz nie mamy realności Jezusa i Jego miłości. To nic nie znaczy to jest to tylko bałwochwalcza pusta świątynia i możesz sobie w niej odprawiać najpiękniejsze nabożeństwa i możesz czytać najpiękniejsze słowa i możesz wykonywać piękne gesty ale jeśli za tym nie stoi prawdziwość w żywej wiary i żywej społeczności z Bogiem to to nic nie znaczy jakież będzie rozczarowanie tych wszystkich Michaszy tych wszystkich ludzi z pięknymi imionami, którzy myśleli, że mieli świątynię Boga i myśleli, że Bogu służyli. Kiedy staną przed tym Bogiem i słyszą nigdy Cię nie znałem, idź plecz ode mnie. Jest to pytanie, z, którymi, z którym chcę nas zostawić dzisiaj do głębokiego przemyślenia przed Bogiem i modlitwie. Czy, czy moje życie jest czymś więcej niż tylko te zewnętrzne rzeczy? Czy moja wiara i moja społeczność z Bogiem jest głęboko w świątyni mojego serca? Czy moje życie chrześcijańskie jest czymś, co robię na zewnątrz? To jest wielka różnica. Pochylmy nasze głosy w modlitwie, proszę. Kochany Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które możemy czytać, możemy rozważać, które prowadzi nas do głębokich rozmyślań, które jest jak ten miecz obosieczny, przenikający nasze głębokości. Dziękujemy Panie za Twoje słowo. I modlimy się i dzisiaj, by to, co słyszymy, nie było tylko obiektem naszego chwilowego rozmyślania, ale by to Słowo pracowało w każdym z nas. Jeśli nasza religijność jest taką jeśli myślimy, że to, co robimy, Tobie się podoba i to jest dlatego, że to jest dobre w naszych oczach, dlatego, że nam to odpowiada. Dlatego, że nas to satysfakcjonuje i że robimy coś, co nam się wydaje, że jest dobre. Ale nie mamy niczego stabilnego, nie mamy niczego głębokiego, nie mamy niczego prawdziwego w sercach. Panie, oświeć nas. I daj nam prawdziwie budować Twój dom Boży. Nie z siana, nie z słomy, nie z jakichś materiałów, które spłoną ale prawdziwie, budując na tym fundamencie Pana Jezusa Chrystusa, Jego ofiary, Jego śmierci, Jego łaski wobec nas, grzeszników, niezasługujących na nic. Abyśmy budowali solidny dom Boży ze złota, srebra, drogich kamieni. Aby budowla każdego z nas nie była jakąś świątynką, w której wykonujemy swoje religijne ceremonie, ale prawdziwie Twoim mieszkaniem, Twoim domem, w którym Ty jesteś prawdziwie czczony i w którym nasze życie jest poddane Tobie w tym akcie radosnego posłuszeństwa, gorliwości w pełnieniu Twojej woli, w znajdowaniu szczęścia i satysfakcji i spełnienia nie w robieniu tego, co nam się podoba, ale z serca, wypełniając Twoją wolę. Prosimy, kochany Panie, niechaj to Słowo osądza każdego z nas, niechaj to Słowo pracuje w każdym z nas i zachowaj nas, Panie. Zachowaj nas od fałszywej religijności. Daj nam tego, co prawdziwe, tego, co realne, w prostocie czy bardziej rozbudowanej formie, to niechaj nie ma dla nas znaczenia. Niechaj nie te rzeczy zewnętrzne nas dzielą, czy będą jakimś obiektem naszego spekulowania, czy, czy tutaj szukania tego, co najlepsze. Ale niechaj każdy z nas, Panie, szuka w naszych sercach tej głębokiej społeczności z Tobą. Poprzez te formy, które mamy, niechaj, niechaj to, to będzie wyrażone i niechaj Twoje imię będzie w tym uwielbione. Amen.